Witamy w Łebskich Chłopakach, odcinek numer 7. E, za mikrofonem Kamil Dziadkiewicz, agencja Spoem i Social Michał Michał Showroom showroom.shwrm.pl i Dawid Pacha, agencja Mitu.pl e, Na początek naszego podcastu chcielibyśmy zaznaczyć i podziękować, że gościmy Michałowi. Idzie, <śmiech> tak. że gościmy i nagrywamy ten odcinek w siedzibie, nowej siedzibie showroomu? Tak, dotychczas nagrywaliśmy w siedzibie Mitu to słuchajcie, to w takim razie nie wiem, czego ja zostałem. Musimy wtedy na szczyt wieżowca pojechać do społów i też nagrać coś, bo to będzie wstyd, to jest No, biuro jest bardzo fajne, tyle my się mm. możemy z nami podzielić, jest ogromne. Jest pięknie, jest bar... można tu zrobić showroom, słuchajcie. Na razie zostaniemy przy wirtualnej, przy wirtualnej odsłonie, ale kto wie, może w przyszłości. No, tak jest. Wszyscy mówią Amazonowi, że brakuje im teraz fizycznej obecności we wszechświecie, więc... Może też jak już będziecie słabni i bogaci jak Amazon i ty niczym Jeff Bezos będziesz decydował o wszechświecie. Tytułem wstępu chciałbym również podziękować naszym sponsorom, a właściwie sponsorowi. Firma... sponsora. No. <laughs> firma Mindframe sponsoruje sprzęt nagraniowy, na którym powstaje ten podcast. Świetny sprzęt nagraniowy. Firma Mindframe zajmuje się nie tylko nagraniami audio, ale przede wszystkim wideo. Tworzy reklamówki i filmiki na potrzeby serwisów społecznościowych, czyli niskie budżety, wysoka jakość. O, pięknie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć to się więcej... szybko, i dobrze, dobrze i tanio. Nie Jeżeli chcecie dobrze. się dowiedzieć więcej, wejdźcie na mindframe.pl. Tak. Przechodzimy do podcastu. Tak. No więc, ostatni South by Southwest upłynął pod znakiem premier bardziej lub mniej udanych nowej, nowej generacji społecznościówek. Powiem nowej generacji, chociaż nie myślę tak do końca o nich. Generalnie chodzi o to, że poziom podglądania i poziom inwigilacji, posuwa się o kolejny krok w stronę wiem wszystko o wszystkim, tak? I przykładem jest Highlight, który zdaje się, że chwilę przed SOS South wyszedł jako otwarta beta, ale nie jestem tego pewien. I generalnie są to aplikacje, które pozwalają nam na żywo, bez przerwy, śledzić zarówno tych, których znamy, jak i nie znamy, dlatego, że zapomnieli, że są, mają publiczne tam, posty, tak? I uh, dla mnie jest to oznaka pewnego kryzysu, jeśli chodzi o social media w tym sensie, że ponieważ skończyły się nam już oczywiste pomysły, jak zarządzać wielkimi grupami, żeby robiły sensowne rzeczy, to teraz pomyśleliśmy sobie, hej, będzie o nas głośno, przegniemy pałę, złamiemy wszystkie zasady prywatności, więc znowu się nas przechrzanią, więc znowu będziemy w gazetach, więc będziemy właśnie taką social network, która robi wszystko dokładnie to, co jest zabronione. No dobrze. Tak jakby się nam skończyły kierunki, w których możemy rozwijać te szerokie w społeczności i więc postanowiliśmy, że będziemy wszystkich bez przerwy podglądać. Mm. I to, że powstało... Mamy teraz... Żeby podglądać ludzi, mamy tyle sposobów, Foursquare i ostatnio głośna sprawa z apką uh, Where are the girls, chyba, tak. która została... Girl, girls around me. Girls around me, która pokazywała nam wszystkie dziewczyny, które są wokół nas, dzięki Foursquare'owi, tak? Mamy Google Latitude, mamy znowu właśnie Highlight'a, o którym powiedziałem na początku. Jeszcze jedna apka w ogóle tam się pojawiła wtedy na Southwestern. No sporo tych apek jest Naprawdę? To, to, czy to jest życie społecznościowe, że ja po prostu bez przerwy wiem, gdzie wszyscy są? To jest moje, to jest moje Szczególnie, życie że z tego co pamiętam, przeciętny człowiek jest w stanie dobrze tak mi kojarzyć koło 150 osób, tak? Więc Dokładnie czemu, 150. czemu czemu pokazywać mi jakieś obce twarze, obcych ludzi, którzy akurat wpisali w swoich zainteresowaniach, że też lubią słuchać Beatlesów? Co, co mnie to, co co to odpowi, że gość, który jedzie koło mnie autobusem lubi słuchać Beatlesów. Chciałem też powiedzieć że od razu, że to, że premiera, premiery takich aplikacji odbywają się na South by Southwest jest kompletnie bez sensu, bo się widzi tylko mro, mrowie po prostu ludzie, którzy jednocześnie używają tej apki i nie wiadomo w ogóle, gdzie, kto jest. Ale widzę, że Dawid trochę tak na nas patrzy sceptycznie. Nie, ja Chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć tym wszystkim osobom, które mówiły, że ten South by Southwest był inny, bo nie promował żadnego startupu. Chciałbym powiedzieć, że a widzicie, minęło miesiąc, ludzie przetrawili i jest, są startupy, które faktycznie promował. Wcześniej mieliśmy forsquare, mieliśmy kilka takich, kilka takich film, które wystartowało po South by Southwest. Tym razem było coś takiego, że zaraz po South by Southwest pojawiło się kilka głosów takich, że w sumie to nic się nie wybiło, ale, ale jest szok, ale jest coś takiego, co nagina granicę. I po miesiącach, gdzie to przytrawili, pojawiły się pierwsze, pierwsze takie sensowne recenzje, że faktycznie ten South by South to była dominacja aplikacji mobilnych, które wykorzystywały go lokalizację. Gary Wajnerczuk, ale powiem tak, Twittera to tam nie było. No. Nowego Twittera to tam nie było. Może, może ja. go przegapiłem, ale nie zauważyłem, <śmiech> żeby tam była taka moc pomysłu. Gary, słuchajcie, Wajnerczuk, nie tylko gości, którzy się na sprzeda sprzedaży wina w internecie, ale przede wszystkim startupowiec i inwestor w swoim wideopodcaście powiedział tak, że był już friend graph, że jest potem był interest graph, things we like, a teraz te, ta generacja aplikacji to jest people graph, czyli coś poza już swoimi znajomymi, twoimi zainteresowaniami, to jest połączenie ludzi, są, którzy są poza naszymi sieciami społecznymi i co chciałbym powiedzieć, to nie odbyłoby się wcześniej, to nie jest tak, że już faktycznie nie mamy co robić, tylko to, co teraz jest, nie odbyłoby się 3 lata temu, kiedy ludzie nie byli na Facebooku, nie byli na Twitterze, no, nie było tych danych. To jest takich. naturalne, że już Facebook tak wyeksploatował nasze wszystkie relacje z znajomymi, że trzeba po prostu, jeżeli ktoś chce zrobić startup, który będzie jakkolwiek innowacyjny, to musi sięgać dalej, bo co więcej możesz zrobić w jakichś twoich interakcjach ze znajomymi niż Facebook ci oferuje? Masz tam zainteresowania, masz wiadomości, masz profile, możesz publicznie coś powiedzieć komuś, możesz prywatnie? I dlatego, tylko ja po prostu wierzę, że jest jeszcze coś do zrobienia bez sięgania po zwykłe przeginanie power. W sensie, bo to mi się wydaje, to jest taka reakcja, tak, że ponieważ nie do końca wiemy, w którym kierunku się udać, więc udamy się w przepaść w całą prędkością ciała, nie? <śmiech> e... Mając pewnie jeszcze funding jakichś wielkich funduszy, VC wydając na to miliony dolarów, tak? No, bo to, tak, to właśnie. Te, te, właśnie to mnie najbardziej zadziwia to, że ja widzę nie tylko na South by Southwest, ale generalnie jak widzę dużo, dużo tych aplikacji mobilnych i patrzę na tych crunchów, jest zawsze funding i widzę, jakie oni mają jakie oni dostali od inwestorów miliony dolarów i myślę o tym, pomyślę, że on jest tak kiepski, że nie wyobrażam sobie, że w ogóle ja bym robić... Chociaż zwycięzcy te cruncha akurat zazwyczaj sobie dobrze radzą, tak? Nie, ale mówię o jak czytam artykuły, tak? Tam zawsze jest ten crunchbase jest funding i są jakieś naprawdę totalnie dziwne aplikacje czy mobilne, czy... czy... Ale i tak mają... są niebo do przodu przed, przed naszym Startup Weekend, na <laughs> którym były aplikacje, które musisz przetłumaczyć stół na angielski, żeby odblokować telefon. Hell. No, ale Słuchajcie, pozostałem się w temacie, ale troszeczkę off topic. w zeszłym tygodniu szmirę w, na komputerze. Film o tym, że dwóch amerykańskich, a dwóch młodych ludzi, startupowców idzie do Moskwy, leci do Moskwy po to, żeby sprzedać swojego startupa. A i to jest jakiś I, horrible, tak? e, skąd widziałeś? <grym> Pojawiają się w sali, okazuje się, że oczywiście inny Amerykanie sprzątną ich ten pomysł, cały ich pomysł sprzedaje on tym Rosjanom. I co ciekawe jest, tym pomysłem jest aplikacja dokładnie typu Highlight. Zresztą oni już tam w samolocie, czy jak wylądowali, znajdują innych Amerykanów, którzy są w Moskwie i znajdują się, gdzie mają się zabawić. Co ciekawe, nagle temat startupowy się urywa, temat highlightu, czyli geolokalizacji, znajdowania piprografu siebie w mieście urywa się. Przylatują kosmici ospieprzają całe miasto i jest prawie że kończy I to się nazywa kino. I to trzeba, się nazywa pensum. Trzeba dograć swoje alerty chyba, wiesz. A, czy, czy... a propos, smu, a propos e, smutnej definicji startupu amerykańskiego, to bardzo mi się tu spodobało, jak Ashton Kaczor wszedł do 2,5 i, i on tam gra e, właśnie takiego startupowego multimilionera internetowego. I te, jeden z obywateliów mówi, mniej więcej cytuję, ale słuchaj, jak się dokładnie zostaje multimilionerem internetowym? Nie wiem, mówi coś w rodzaju. A słyszałeś kiedyś o giri.com? Mhm. Nie, ja nigdy nie słyszałem. A Microsoft słyszał. <grystanie> no to właśnie, skoro jesteśmy przy Ashton, co powiecie na to, że Ashton ma grać w pierwszym filmie o Steve'ie Jobsie? Na szczęście to nie ta wersja, nie ta wersja. Ale bada. nadal uważam, że oczywiście rozumiem, dlaczego Ashton każe, chce to zrobić, mhm. bo, bo ma dosyć robienia filmów o pierdzeniu, tak? Ale jakby. Nie, nie, nie. <grystanie> no dobra, powiem wam tak. Moim zdaniem. Kilka argumentów. Faktycznie wygląda jak Jobs, jest kilka zdjęć takich tak. 70 80. 70 nawet w trzech różnych kilku, kilku ujęciach z różnymi włosami jakie miał, naprawdę podobny do, do Jobsa i to chyba najbardziej z wszystkich aktorów, których znam. Druga <coughs> rzecz, to jest gość, który poszedł dalej niż kino, ma kasę w wielu startupach no, internetowych, to, to jest, finansuje to jest, to jest kilka stary. film w Silicon Valley. No i co? Pierwsza celebryta na Twitterze. No finansuje, mamy bezwzględnie mówić: finansuje, bo żadna z nich nie zarabia pieniędzy. Zgadza się, zgadza się. Ale jedyny, jedyny. Jego wielki pomysł na Wojt. Jedyny argument, no nie wierzę w to, że dobrze zagra, bo po, po prostu jest średnim aktorem. Michał Sprawiedliwości? No nie wiem. Ja się cieszę tylko, że to nie ta wersja Jacksona, bo ta będzie miała za sobą prawdziwy pieniądz i to ma na własność Sony, a Sony nie ogłosiło nic na ten temat. Uh, moi, moim ukochanym Jobsem z przeszłości, jeszcze za życia Steve'a uh, był w filmie Piraci z um, większym um, Noah Wiley taki młody aktor, który grał w RC ale był świetny, był rewelacyjnym Steve'em Jobsem, młodym bo był tylko młodym bo tak generalnie to też świetny film wszystkim Wam polecam. Piraci Trzewowie i Doliny, doskonały film o momencie, kiedy Jobs, kiedy Gates kradnie Jobsowi Xeroxowy, Ale Jobs też go ukradł w Ale pewnie, że to jest ten moment, kiedy kradnie mu to, to, to coś, te, ten pomysł, tą ideę, a później morduje mu firmę. Myślę, że stąd też była taka. Dlatego też myślę, że Jobs był tak strasznie wściekły na Androida, bo dla niego w głowie to nie była relacja rzeczywistości, tylko to była relacja powtórka z rozrywki, że przychodzi nowy Windows i znowu zamorduje mu iOSa, jego dziecko i to jego wiarę w potęgę że to będzie właśnie nowa. No ale teraz konferenia. sytuacja trochę inna była, nie? Już miał zbudowaną pozycję, lepiej chyba. Chciałem powiedzieć, że 80% zysków ze smartfonów na świecie pochodzi, znaczy idzie do firmy Apple z zysków, tak? sprzedaży nie, ale z zysków. Tak, oni mają duży... Pozostałe macie. 15 idzie, co ciekawe, do firmy Samsung. To jest dzisiaj Która zarabia też na Apple. O samym, nie samym jest moment, nie o samym moment. Hmm. E, tak, Apple ma duży profit margin na każdym produkcie, który sprzedaje. Aha. I dlatego właśnie, teraz nie wiem, czy słyszeliście o tym, e, oni bardzo e, kładą nacisk na Chińczyków, na Foxconn. O jego, pierwszy CEO Apple, który odchodzi fabrykę Foxconna. Podwyższyć jakość, nie jakość we produkcji, bo ona jest całkiem niezła, ale warunków, tych, warunków pracy dla tych ludzi. I mówi się o tym, że jest taka szansa, że Apple zmieni w ogóle warunki w wszystkich fabrykach, co pójdzie, e, efektem domina. Tak, ale dodać należy, że natychmiastowa reakcja była ze strony robotników, którzy usłyszeli, że mają, mają im obciąć na godziny i powiedzieli, żeby wyjąścili się i oni bardzo chętnie robią ze 60 godzin na godzin, ponieważ inaczej ich rodziny w małych wioskach wymrą wszystkie z głowy. No, nie, tam była mowa jest, o tym, że mają być płacone bardziej za nadgodziny. No ale to jeżeli mają jeszcze więcej im płacić, znaczy jeszcze więcej, jeżeli mają więcej im płacić, to iPhone'y będą kosztować jeszcze więcej. Nieprawda. Nie? Kalkulacja, i to... świetna kalkulacja była ostatnia, w że 20% wystarczyłoby tylko, żeby produkty podążały. Tak, żeby oni dostawali amerykańską najniższą. Tak. Nie, nie. Yy, ogólnie idea jest taka, że Apple'owi zarzuca się to przez Dela i przez inne firmy, tak. że on ma tak duży profit margin, że może pozwolić hmm. na podwyższenie kosztów nawet o 100%. O 100%. A, I to i tak i... nie wpłynie specjalnie na ich zysk ale Dell już na to sobie nie może pozwolić, bo to wpłynie na Czyli ten na argument ponieważ robimy kubek gówna dymiącą, więc my niestety nie możemy tak. tutaj nic poradzić, a ponieważ my się dobre produkty, mm -hmm. więc wiemy, że wy, wy zamortyzujcie koszty. Tak, tak. tak, Kamil Dzietkiewicz rzecznik tak. filmy Dell <laughs> <laughs> prasowy. Oh <God. laughs> Dell Del kojarzy mi się z tym, że wszyscy, w wszystkich biurach jest Dell. Dobra, następny temat. Tutaj trochę tak ankonferensowo sobie porozmawiamy trochę bardziej otwarcie. Czyli skąd wiedzieć, o co chodzi, skąd wiedzieć, jak to się robi, skąd wiedzieć, jakie są trendy, jak się dokształcić, jak lepiej wiedzieć, jak działa marketing, czego nie robić w marketingu? No, no ja. ja szczerze powiedziawszy z mojego doświadczenia, to z rzeczy, które mi najbardziej pomagają, to są jednak spotkania, eventy i real life, to co się dzieje naprawdę, takie wybranie się na Startup weekend, na pitch rally, na któryś demo camp, jakieś te wszystkie eventy, gdzie w jednym miejscu o jednej godzinie jest po prostu sto parędziesiąt osób z branży. Jeszcze jeżeli ma się tam pomysł do przedstawienia, no to już w ogóle, ale generalnie żeby pogadać, jest to moim zdaniem jeden z lepszych sposobów rozwijania wiedzy. To wiadomo, że to nie jest taki sposób, który można codziennie, nie można cały czas być na eventach, ale... Pojechać co raz na miesiąc gdzieś do. W, w Polsce jest teraz już masa, po prostu. Masa masa I się też jest To się że w przeciwieństwie do tekstu na temat takiego social media ninja tekstu, ja mogę po prostu powiedzieć, nie, nieprawda. Dokładnie. I może interakcja tutaj jest ogromną no. Też, no nie wiem, tak jakby bior, patrząc na, z punktu widzenia jakby, nie wiem, polskiej mentalności ludzi i tak dalej, to wydaje mi się, że w, w branży internetowej przez to, że ona jest tak wymieszana z Zachodem i tak dalej. To jest, jest taki klimat właśnie jak, jak powinien być. To znaczy, wszyscy są pomocni, wszyscy są od razu na ty, i nie ma w ogóle żadnych barier, od razu się można dzwonić, wysłać maila po, po takim spotkaniu i tak dalej. Że to jest naprawdę. No dla mnie, ja naprawdę te bardzo, bardzo dobre kontakty wyniosłem z takich eventów, i zawsze nawet później po, po roku potrafię się odezwać do kogoś, bo akurat teraz, teraz coś tam możemy zrobić razem i, Zawsze jest fajna reakcja. Także mi się wydaje, że eventy mhm. zdecydowanie są... I tutaj dla mnie takim pośrednim rozwiązaniem, z którego korzystam nad wyraz często, w ogóle nie spodziewałem się, że tak często może się to zdarzyć. Otóż na Google Plasie bardzo często różne osoby robią takie, rozumiecie, resources na dany temat i ktoś w poście wrzuca yy, na przykład jeśli chodzi o prawa kobiet, i tutaj 10 linków mm -hmm. i tutaj podzielone tematycznie i 10 linków i 10 linków i mam wtedy tą super sytuację, że jednocześnie mam całą tą bazę danych takich jako fakty, ale mam gorącą dyskusję pod spodem mm -hmm. i to też bardzo lubię i na Google właśnie wyjątkowo często się zdarzają takie rzeczy na ja temat bardzo różnych spraw, Ej, wysoka, miar... kiedy ktoś ma nie tylko mówi co myśli, ale pokazuje, a to jest osoba, która myśli dokładnie odwrotnie do mnie. I, i są super A ja chciałem, zaraz, chciałbym wrócić do tego, co, co kami poruszyłeś, czyli źródła internetowe, ale chciałbym wrócić do tych spotkań, o których mówił Michał. Zgadzam się Michał, ja osobiście przyznam szczerze, że nie, nie jestem aż tak częstym bywalcem imprez startupowych, Też próbuję być i no jestem wiesz, częściej... Bo się. jedną wójta, z... Ale posłuchajcie, właśnie do tego teraz piję. Wydaje mi się, że spotkania branży typowo marketingowej i nawet w kontekście marketingowo-social mediowej i to mówię, takie spotkania, czyli konferencje, w których jest głośno, Internet Standard, Internet Beta, na Internet Beta akurat nie byłem, wydaje mi się, że te spotkania mniej dają juice'u niż spotkania z branży startupowej. Nie ma tej kultury i dlatego właśnie powstały spotkania czwartek social media, bo one mają być takim połączeniem klimatu startupowych imprez z tematyką marketing social media. Przede wszystkim różnica jest taka, że się nie płaci zazwyczaj na to tych prawie. startupowych eventach, jeżeli się płaci za wejściówkę, to są to jakieś grosze, a żeby kupić sobie wejście na wszystkie konferencje. Po drugie, zwłaszcza mam to doświadczenie jako osoba, która mówiła na czwartkach, to jak płynnie prze, przechodzi się z prezentacji w to unconference właśnie, w to takie odbijanie piłeczki, dyskutujemy, rozmawiamy. Ja się zastanawiam w trakcie, kiedy mówię jakby i nie muszę się jakby zdenerwować, bo o matko, dostałem 5700 za to, że muszę wszystko wiedzieć, tylko jakby Wszyscy się czujemy na tyle swobodnie, że możemy powiedzieć, że czegoś nie wiemy albo możemy ze sobą dyskutować, bo nie wszystko w socialnie tak jest jasne. ja właśnie strasznie to lubię, bo nie, strasznie nie lubię te, tego e, zadęcia pod tytułem, a teraz wam wszystkim powiem, mm -hmm. jak to jest. Mm -hmm. To, że możemy się ze sobą kłócić na takich spotkaniach jest moim zdaniem bardzo cenne. Ale jeszcze jedna uwaga celna właśnie a propos tych różnic między spotkami offline'owych. Social media, marketing internetowy, a startupy internetowe, jest taka, że mam wrażenie, że jest duży progres w branży startupowej, duży, jeśli chodzi o wiedzę, a w branży social media, po prostu jak widzę tych ludzi, to jest za każdym razem ta sama preska. Minęły już 3 lata od właściwie takich, takiego boomu social media w Polsce, i nadal ostatnio byłem na takiej konferencji na SGGW, gdzie nie będę z, no z, z do, do dobrego stosunku do tego człowieka i z, trochę z litości, nie będę mówił jego nazwiska. On znowu nam dał prezentację, jak wyglądał Twitter dwa lata temu, a jak wygląda dzisiaj, jak wygląda Facebook dwa lata temu, a jak wygląda dzisiaj, jak wyglądają fanpage'e i że tam się gada. I ogólnie taka była prezentacja. I, I widzę często, że te tematy się bardzo powtarzają i że zawsze to jest chwalenie się, pokazywanie tylko swoich od dobrej no, strony, zakłamywanie po prostu rzeczywiście. To też wydaje trochę, że na tych marketingowych konferencjach stricte jest dużo po prostu konkurujących ze sobą tak. firm, osób i tam się idzie albo zdobyć nowych klientów, Albo wiesz, albo zareklamować, albo albo nie wiem, znaleźć nową agencję dla siebie, tak? Mm -hmm. A w, w tych startupowych spotkaniach jest fajnie, żeby się po prostu dzielić wymieniać wiedzą, bo tam rzadko jest twoja konkurencja. Tam nie ma ludzi, którzy z Tobą konkurują. Startupy to nie jest, wiesz, gra o sumie zerowej, tylko po prostu Aha. każdy może gdzieś coś zrobić fajnego. Ale też z drugiej strony nie dziwi mnie do końca zachowawczość niektórych osób, które e, mówią o teorii social media, bo. Moje doświadczenie, jak mówiłem o Google Plusie, to moje doświadczenie jest takie, że zostałem przyjęty z tak głęboką nieufnością, jako osoba, która przynosi jakieś tutaj tajemnicze rzeczy i którą się wypytuje o każdą rzecz. Wiesz, jednak mówi się social media, myśli się Facebook, a potem robi się Facebook. Nie tylko się myśli Facebook, ale się robi Facebook. I... A... Wszyscy z tego żyjemy, więc mamy pewne obawy, jak ktoś nam próbuje tutaj burzyć tę wygodną sytuację, tak? Zresztą najlepszego, najlepszym potwierdzeniem jest prelegent z naszej klasy, który rozpoczął swoją prezentację od tego Wbrew pozorom, nasza klasa nadal istnieje A dla osób, które nas słuchają i nie wiedzą, o czym mówimy o 10 minut, od 5 minut Czwartkowe spotkania Social Media odbywają się raz w tygodniu w Warszawie. Raz w miesiącu. Miesiącu. miesiącu. Jest to zazwyczaj pierwszy czwartek miesiąca. Tym razem jest po raz pierwszy wyjątek od 10 spotkań. Będzie to drugi czwartek, czyli zaraz po świętach. Tak zarecydowała społeczność w sądzie. Tak, na tak, Facebooku tak, i nie nie na Google Online. Nie wypoczęci na boje Dokładnie bo, tak, każdy, każdy jest zaproszony, nie bez względu na kieszeń, kolor skóry <głosy> i pozycję w firmie. I, czyli czwartek, 12 kwietnia, gdzie? Prawdopodobnie no, w emsorcie, no, ale to no, jeszcze no, nie zalecydowało. To nie jest spotkanie tylko dla dygnitarzy social media. Yy, nie, to, to taka dla nie każdego. jest tylko spotkanie dla tych, którzy robią social media. To może być też spotkanie dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, co już Dokładnie. Choć ostatnio niektóre prezentacje były rzeczywiście już bardzo wyspecjalizowane. Dokładnie. I były tam w nich zawarte wykresy kropkowe, których <laughs> nie rozumiem. <laughs> Czekajcie. Dobra. A teraz przejdźmy sobie do tematu źródeł internetowych. Tak, bo powiedzieliśmy już o tym, jak to jest dobrze w offline. A jak jest, jeśli chodzi o źródła wiedzy... W internecie, w internecie. o internecie. No, e, słuchaj, to ty, ty tutaj najczęściej robisz research czy przygotowujesz się do swoich licznych wykładów e, <grym> na te <grym> temat... Wykładów i publikacji. E, więc ty nam powiedz, jak to jest. To ja nie będę was zanudzał o źródłach na artykułów naukowych, ale jeżeli piszesz jakiś artykuł taki po prostu do do prasy. E, to wyobraź sobie, jestem sam w szoku. Kiedyś to było Delicious, teraz to jest Kora. Kora tak naprawdę daje radę. To jest źródło nieocenionej wiedzy. Prawdopodobnie Google Plus też, ale nie potrafię go to szukać. Jestem wreszciem... w szoku. Kora masz na myśli Quora. tego konkurenta Facebooka, który zbierał na Kickstarterze pieniądze? Nie. Kora to jest takie to jest... nowy wymiar Wikipedii. Paroletni, paroletni. Proj... Nie, paroletni. Tak było od roku właściwie. Od Quora roku właśnie. Jest to bardzo elitarna, fajna nie? społeczność ludzi, którzy wy to wyrosło z branży startupowej, zresztą chyba właścicielem, założycielem jest ktoś po Facebooku, czy z Facebooka. Jest tam ogrom wiedzy i to jest to, co się dzieje wśród tych użytkowników hardcore'owych z Google Plaza, tych z naszej branży. Tylko, że tam się dzieje troszeczkę inaczej. Tam są, to jest mechanizm bardziej przystosowany do gromadzenia wiedzy, a nie tylko do dyskusji. A, to jest question-answered website. Tak, ale to jest taki, taki question-answered su innego budget. wymiaru. Tak, jest świetna wyszukiwalka. Jest kapitalny ten system. I system notyfikacji jeśli, jeśli chcesz napisać dobry artykuł na temat jakiegoś zjawiska w mediach internetowych... za każdym wie? razem uczysz się od was czegoś nowego. No, to tak. daje radę. To... Ale tak. jestem w szoku, że nie znałeś. Nie, nie. Tylko wszystko ale... wciąż Szczególnie jak, jak ty mówisz o tych, o tych... Ja tym też literze, jestem, że już nie znałem, co wyznaliście. Jak ty mówiłeś o nie, o Google Plasie czy o ty też, że masz listę tych zagadnień i, o! i tych linków. Ja myślę, że to Chora przecież, no Dokładnie. a ja to wszystko sam. <laughs> <laughs> nie, Chora daje radę i tam na przykład, jeżeli jest pytanie jak powstał e, newsfeed na Facebooku, to wyobraźcie sobie, że w pierwszym komentarzu albo tym, który zostaje faktycznie wyrzucony pod całą górę, bo tam tak to działa, mm -hmm. że bardziej sensowniejsze komentarze idą do góry, to odpowiada gość, który stworzył newsfeeda. I to jest przykład na każdym kroku, What the tak, ja... że jak się pytasz na przykład skąd powstał retweet, to odzywa się gość, który wymyślił retweeta. Mm -hmm. I to są ci ludzie oh, zweryfikowani. My, no, jestem w niebie. <śmiech> Co oznacza, że w końcu będę mógł sobie odpowiedzieć na stworzyć timeline'a wchodzenia Facebooka do poszczególnych uczelni, bo nie ma tego nigdzie. Czy to jest to miejsce, tutaj musi to być. Tak. <grych> <grych> A poza, poza, może nie wiem, jakieś blogi konkretne? Są, mam kilka zaufanych blogów. Ale to ciekawe, może pokazujesz pożyw... jego główne źródło, jednak nie źródło sztywne, czyli hmm. akademik mówi do akademika, tylko pokazujesz, Źródło żywe, czyli A. takie, które dynamicznie się zmienia i może zmieniać też swoją przewagę, i pewnych opinii może się zmieniać w miarę czasu. Słuchajcie, mam kilka blogów, na które wchodzę regularnie, e, subskrybuję, wysyłam sobie na Kindle. To jest e, Web Strategist, Jeremy Ouyang. W ogóle cała twórczość Altimetab Group jest nieoceniana, chociaż wydaje mi się, że już nie jest tak dobra jak kiedyś. Trochę za bardzo idą w biznes i w korpo, ale nadal są świetni. To, to pomysły i w ogóle schematy wymyślone przez O Yanga są powtarzane na każdej konferencji, mimo tego, że nie oddaje się mu hołdu. Jest to co ciekawe, fajny bloger Big deal z Danii, który znowu pisze bardziej o w ogóle zmianie, zmianie w mediach i ten człowiek naprawdę mnie zadziwia, za, za, za żyje z tego, nie jest mu łatwo, ale kapitalne newsy, artykuły, które tam postowane pisze po kilka dni. No naprawdę świetny, świetny content. Slow blogging, wspieramy slow blogging jest, z całego serca. Jest tam może ze 20-30 blogów, które czytam tak, co któryś artykuł dostaję po prostu w pakiecie na kinu. Jak danego dnia przeczytam, to przeczytam, jak nie przeczytam, to trudno, nic się nie stanie. Ja w ogóle inaczej to robię. W sensie właśnie, ja szukam, w, w newsfeedzie szukam liczby, szukam jakby reakcji rzeczywistej rynku danych, a później się zastanawiam, co to może znaczyć i skąd się to wzięło. Czytam sobie czasami analizy dotyczące tematu, ale wtedy robię listę w subject właśnie, mm -hmm. a nie... Dlatego tak kłora. bo to ja mam jak w ogóle najlepsza rzecz na świecie. Która jest genialna. Ale co jest? Plus muszę powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję, bo nie czytałem wcześniej, a Michał, Ty zwróciłeś moją uwagę na blogu i y Combinatora. Jest rewelacja. Chciałem to teraz jeszcze powiedzieć, że No właśnie, o... teksty są... Ale po prostu ja tylu rzeczy nie wiem. To jest niesamowite, jak tylu rzeczy nie wiem. To jest ekscytujące ilu rzeczy, ja nie wiem. I Y Combinator pokazuje mi totalnie to. Jeśli Obecnie chodzi o startupowe... Ja też nie, nie jakoś nie, nie jestem... Znaczy, no czy, czytam trochę, ale nie jestem jakimś. Nie mam takich stałych źródeł, ale jeśli chodzi o właśnie startupowe rzeczy to Y Combinator i, i tam są i felietony Pola Graham, Grahama i, i też same wpisy. Oni ostatnio mieli jakiś duży event, prawda? Pokazywały tak, się oni mieli demo, demo Day demo. to był w ogóle największy Demo Day jaki kiedykolwiek i tylko to firmy, z robi... tego co zrozumiałem, które są z Y Combinatorem i które tak, pokazują Tak, to są firmy, się... które są po tym, po tym etapie tych trzech miesięcy, hmm. kiedy dostali Bootcampa. 20 tysięcy dolarów i pokazują się inwestorom. Tam inwestorzy się zabijają po prostu, żeby się dostać na demo do Y Combinatora. W zasadzie większość tych firm... Albo to jest niesamowite. Właśnie czytałem o tym ostatni artykuł. Jest długi artykuł na TechCrunch o Y Combinatorze i jest napisane, że nawet jeżeli firmy bankrutują, to jest Y Combinatora, to ci goście, którzy je tworzyli, od razu są kupowani, czy mm -hmm. przechodzą mm -hmm. po prostu do innych firm stworzonych przez Y Combinatora i tak naprawdę to jest taki ekosystem. Oni sobie stworzyli własny... To nie, ten to... przechodzi przez gardło, z miłe słowo o Y Combinatorze. Ale on, no, ten artykuł aż mnie zadziwił. Był bardzo, bardzo, bardzo taki uczciwy i w detalach i tak naprawdę to było mówione o tym, że oni tak naprawdę wyskalowali... Znaczy, że Y Combinator stał się funduszem no, z funduszem tak? seedowym, który skaluje inwestowanie, czyli to jest w ogóle już oni wchodzą w jakąś kolejną fazę, to już nie jest taki fundusz, że tam sobie zainwestują w ten, tylko oni z tego zrobili cały proces, który do opanowali do perfekcji i po prostu robią to co roku na większą skalę, już teraz tam, teraz wiem, że ten demo day był w jakimś muzeum, E, gdzieś. gdzieś. przystosowanie. No, tak, tak mi, i Słuchajcie, ja mam taką propozycję, żebyśmy na najbliższym odcinku porozmawiali sobie w ogóle o inwestowaniu w startupy. Tutaj Michał, e, myślę, że ma dużo, dużo do powiedzenia. Świetnie ja, będę, ja będę wsparciem teoretycznym. Tutaj roku temu sam składałem ba, tego podania na bykobinator i teraz zaproponowałem właśnie newsów. Wtedy właśnie, gdy składałem tu papiery, nie dostaliśmy się wtedy. Akurat, zresztą chyba nawet sami nie widzisz tak, na to. to spojrzy z daleka nawet. Składanie papieru do bajkominatora like, już coś w kurwa daje. Przepraszam. Oni, <laughs> oni, a oni jak się zbliża, deadline mają jedną aplikację na minutę. No hmm, przez, przez tego tam, tam musisz sobie bardzo krótko napisać. Okej, okay, i słuchajcie, jak wtedy składaliśmy papiery, to nie mówili, że jeżeli chcemy mieć większe szanse to oni stworzyli taką platformę, do której dodaje się linki i można komentować. Hacker News. News Hacker News mm -hmm. o nazwie. I wtedy oni mogą cię wyłapać. Ja pamiętam wtedy, że wchodziłem na to i na miesiąc przed składaniem papierów było tam cicho, po czym przed samym składaniem tam było po prostu tak żawo, mm -hmm. że... I znowu umierałem na trzy miesiące. I teraz, słuchajcie, wróciłem do Hacker Newsa półtora miesiąca temu i Hacker News Dzień, stał się nie? moim uzależnieniem. Wchodzę na Hacker News 5 razy dziennie: rano, w południe, wieczorem, w nocy, przed snem. Mam aplikację mobilną do tego. Wchodzę na Chromie. Fenomenalne linki, świetne komentarze. Nieraz jest tak, że artykuł gdzieś tam wisi, pod nim są 3 komentarze, a na Hacker Newsie pod tym linkiem jest 150 komentarzy bardzo trawnych, super rzeczy. I to jest od tam są ludzie, od technologii, którzy są programistami. Mało no, marketingowców chociaż jest ich mniej mhm. ale newsy są nieprawdopodobne i też fajne jest tam w się coś takiego że tam ludzie, właśnie na przykład gość pisze słuchajcie, stworzyłem serwis, który nagle, nagle rośnie w tempie geometrycznym padają mi serwery, co zrobić mhm. i od razu mu gości piszą, słuchaj, przez pierwszy tydzień mogę za darmo ci to hostować u siebie potem się zastanowimy, pomożemy itd. i tak mhm. dalej, naprawdę niesamowita społeczność chyba najbardziej tak... to jest taki dig ale elitarne dla prostu naprawdę Ach, niestety, dla Polsków z całego świata. Bid niestety umarł, niestety umarł. Bardzo go lubiłem, jak był wcześniej, a teraz jednak... Już... Co warto powiedzieć? czego powiedzieć. Chłopcy, kocham Chorę. Pisałem Facebook, Universities i odpowiedź. In what order did Facebook open the college and the university campuses? Rozumiecie? To jest kurczę, od razu <laughs> odpowiedź. A ja tego szukałem tak strasznie długo, bo potrzebowałem się dowiedzieć, kiedy uniwersytet w Massachusetts. A nie, nie znalazłeś tego, dlatego że do kwory, jeśli dobrze pamiętam, nie można mieć dostępu, by nie będąc zalogowanym. Czyli nie, nie, nie, nie, może, nawet nie można zobaczyć. Więc, więc w ogóle, w ogóle nie, nie jest. nie indeksowana jest. No, nie, nie, to jest. I to jest świetny przykład, jak można zrobić coś nie będąc. Seo. Patrzcie, to pytanie, które teraz zadaliśmy właściwie. Co warto czytać i gdzie warto szukać informacji? Czy 3 lata temu, cztery lata temu w ogóle byłoby takie pytanie w dobie po prostu Google'a? Czy to nie jest tak, że Google bardzo z Trzy lata temu nie, nie mielibyśmy co czytać o social mediach, bo wszyscy biegali w panice w kółko, zastanawiając się, co znaczy social media. No dobrze, ale ogólnie Google jako poszukiwanie źródła wartościowej, fachowej informacji, przynajmniej w naszej branży, dla mnie straciło kompletnie na znaczeniu. Google jest ostatnim miejscem gdzie szukam informacji na temat tego, co są na co? Google, Google nie pomaga Scholar ci... Tak, Scholar, tak. Google, Google nie pomaga ci w odkryciu tematu, ale Google pomaga ci w zrobieniu takiego, tej pajęczyny. Wiesz, ja pracowałem jako researcher bardzo długo i... Jak odkryjesz w jakimś jednym miejscu, i rzeczywiście Google Ci tego, w tym nie pomaga, odpowiedzi swojej pierwszej odpowiedzi na pytanie, to Google poznaje, pozwala Ci znaleźć wszystkie odpowiedzi na to pytanie, jakie kiedykolwiek postałe. Ale to że zaawansowanych opcji używasz Google? No, no tak, tak. No, ja tak, właśnie tak. nie używam tego i podstawowa wyszukiwarka dla mnie jest słaba. Nie pokazuje mi tego, czego szukam. Nawet jak wiem, czego a szukam. A co pokazuje Ci, to, czego szukasz? Pokazuje mi odkora. Ale to wtedy, gdy się ale o jednym aspekcie Nie agregatory reagatory jakiejś takiej informacji. Dlatego już używam... Wszystkie agregatory, bo taki swego czasu taki serwis... Wow, naprawdę... Ja, ja, ja ja to Ja jestem jasny, że tego Kamila, bo ja, kurczę... Totalnie w Google zawsze znajduję, co ty znajdę. Ja nigdy. Nie, czasami nie spocznę, dopóki nie znajdę, ale zawsze znajdę. Jest, ja po prostu nie wierzę, nie, zamiast, cały, Dawid, nie używam sercza Moim zdaniem Dawid szuka budowa. cały czas kotów, no, <ś> <ś> dlatego po prostu ty znajdujemy. Nie używam sercza praktycznie w ogóle. Muszę powiedzieć, że Google używa naprawdę bardzo rzadko. Niesamowite. Moja czaszka, w tej chwili chciałem się nie pojawiać tak. dymi dobrze, e, super czyli tutaj żeśmy porozmawiali o tym skąd się dowiedzieć, skąd się dowiedzieć a ja chciałem tylko krótko bo są tam, kil... są tam interesujące tezy i tak bym chciał zhighlightować interesujące tezy z Trendbooka 2012 e, który się właśnie pojawił pani Hetalska za tym stoi tak i najpierw chciałem powiedzieć o tym co ona mówi, co się sprawdziło tak befriending <śmiech> czyli odprzyjaźnianie się Uważacie, że defrending był trendem takim rzeczywistym? Mega trendem. Ja bym powiedział, że o tyle, że zyskały na popularności te e, e, bardzo ograniczone pasy tego świata, tak? Czyli te ograniczone wysłaszane tworki, do których nie mogę wpuścić wszystkich. I może w tym no, sensie Ja bym nie nazywał tego defrendingiem, no. tylko może bardziej jakąś świadomością prywatności i zaczęciem dbania o swoją prywatność, że ludzie już... Teraz częściej się zastanawiają, czy ten status jest publiczny, czy prywatny. Dlatego ja wśród wielu rzeczy, które uważam, że są kompletnie nieinnowacyjne w Google Plusie, bo jest tam dużo rzeczy, które są albo w ogóle są niepotrzebne tam, albo są nieinnowacyjne, ale jednak circles, ten pomysł, że... Bo Path mówi, oto twoja jedna social network, 150 osób, więcej nie możesz mieć, tak? A Google Plus mówi, oto niezliczona ilość twoich social networków, które będą tylko właśnie po 10 osób, których to interesuje, dokładnie, co mówisz. I dla mnie ten constraint, i to będzie w ogóle, to będzie ten, tweet, dlatego Twitter moim zdaniem nie umrze i dlatego Twitter będzie się miał dobrze, bo ludzie cały czas i cały czas po okresie takiego przesytu, wracają do tego, co jest proste, ograniczone, hmm. co daje im jakieś poczucie ramy, tak? I wydaje mi się, że byliśmy w zeszłym roku w tym momencie z social networkami, że przestaliśmy się ścigać na to, kto będzie miał pierwszy tysiąc znajomych na Facebooku, a zaczęliśmy się ścigać, dla, że, tym, że będziemy publikować dokładnie do tych osób, hmm. co chcą Używacie słuchać. listy na Facebooku? Publikowania już ja znam. Nienawidzę tej funkcji. I jeszcze dlatego zepsuli ją kompletnie. Używałem jej w komunikatorze, żeby podzielić ludzi. Niestety już to nie działa, bo wyłączyli listy, które były wyświetlone w komunikatorze. Więc listy są mi absolutnie do znaczy, dobrze. Ja stworzyłem 10 list, użyłam tylko jednej, ale jest na literkę S, więc jak chcę się podzielić, to muszę trzy kliki zrobić, żeby się do tej listy podzielić. Trzy kliki. Mm -hmm. Ja też jestem nietypowym przypadkiem, bo ja jestem. Mój profil jest całkowicie publiczny na. Ja używam Facebooka i Twittera, więc. Ale, to bez nie. Ograniczeń nie, nie nie macie tutaj doświadczenia wśród widzę takie bądź komunikaty. Mój kolega dzisiaj napisał na Facebooku. No, moi kochani, zostało was tylko 230, właśnie usunąłem 150 znajomych. To było dzisiaj na Facebooku. Tydzień temu była po, po, podobny przykład coś nie ja się czuję ciągle z, samotny, to ja generalnie na pewno nie, nie to zrobi to robi bez chwalenia się, bo myślę, że bardzo niewielu ludzi chwali ten. Nie, ale no to okej. Okay, to to jeśli siedlimy, myślimy o wyścigu, kto ma więcej znajomych, który był tak pewnie ile, dwa lata temu? Czy kiedy, kiedy? bo tak jak, jak Facebook, jak Facebook się stał w Polsce popularny, to ludzie, bo mówimy o Polsce, to jest trendbuch na świat czy na Polskę? Um, nie, na świat, na, na świat, świat. świat, na świat. Patrzy na świat. Mm -hmm. Patrzy no na to... świat. Okay, no, to... Ja się nie zgadzam, bo nie było więcej defrendowania niż frendowania, więc to się nie potwierdziło. <grystanie> Ale ja na przykład też no w sumie całkiem niedawno robiłem przegląd jakichś taki, takich ludzi, których zupełnie w ogóle nie wiem czemu dodałem, tak naprawdę powyrzucałem i tak myślę, że to jest całkiem sensowne, rzecz, żeby zrobić. Przelecieć się po swoich znajomych. Więc ja domowie. właśnie to jest to. W momencie, kiedy po raz pierwszy w życiu stanąłem przed tym zadaniem, to wydało mi się ono tak potwornie Męczące, zwłaszcza tak. że Facebook naprawdę te. Tak. Na, dlatego wracam do tego. Kręgi Google lasa są właściwym rozwiązaniem, bo jest to łatwe i można bardzo szybko przerzucić bardzo dużo osób z jednego miejsca na drugiego. A tutaj to trwa godzina. I tak jak się przed tym zada zadaniem, upubliczniłem cały profil, mówię, a chrzancie się wszyscy, wszystkich Was przyjmuję, wszyscy się mnie przeźroczni. A Kamil będziemy o ten boku mówić jako o wiele, czy o poszczególne tematy? Nie, nie, właśnie, więc defending, tak? Drugie teza, która według mnie się sprawdziła live streaming jako big thing Aaaa. nie powiem nie, myślę, że wideo jako wideo tak. rośnie, rośnie wspaniale ale live streaming? ale live streaming przez V czy E? bo są dwie różne rzeczy live streaming Aaaa. live streaming przez V ja to jest, jest na żywo Przyfów, jest F przez F, jest przez F. A live to Aż jest... Aż ty e... przy... Ładzi, chłopak. A live się sprawdziło. Live przez V się nie sprawdziło, ale przez F się sprawdziło. Czyli to jest komunikacja tego... Ale to sprawdziło się w 2011 roku nie, nie, bardziej nie, nie, niż w 2010? Nie, nie, nie. okej. Okay. Patrząc na moich znajomych. Coraz mniej informacji na Facebooku tego, co się faktycznie u nich dzieje. Coraz więcej linków. No. Nie, ale live streaming a nie live streaming content nie, streaming. live streaming wiele ludzi odwróciło się od tego nie chcą tym pisać to się przynosi do tych małych serwisów A to chyba jest właśnie też ten trochę No nie, nie chcą pisać bo mają kupę znajomych którzy nie, nie chcą żeby to wiedzieli że, że po prostu wolą to skierować do jakiejś ograniczonej grupy ludzi Dokładnie. No, że to wiąże. więc live streaming się nie sprawdził i live przez V też nie do końca był trendem tak, oba te dwie Oczywiście. Ale czekiny. No, tak? są live streamingiem, tak? Przez F. Tak. Przez F. No i tak, można powiedzieć. Tak, no, tak. No, rośnie, Ty, rośnie, tak rośnie. ale ona tutaj geolokalizację pokazuje jako kolejną rzecz, która się sprawdziła i tutaj absolutnie geolokalizacja, no, chociaż myślałem, na początku roku, że jeszcze nie urośnie, geolokalizacja I rośnie i rośnie, i rośnie i rośnie. Będzie rośnie. Tak, i będzie rosła. I to, że. Twórca Folskora ma odwagę zamieniać swoją usługę w coś kompletnie innego. Ja po prostu chylę bez względu na to, czy mu się uda, czy nie. Co ja robię? To będzie teraz jakby Place Recommendation Service, tak? Będzie, będzie, będziesz mógł zobaczyć, a oto w promieniu jednego kilometra, oto najpopularniejsze wśród twoich followersów miejsca no, to miało, na miał. Według Ouyanga miał to robić teoretycznie Facebook. Miał to robić. Ale lokalizacja Facebooka jest tak ze tak strasznie. Jestem zawsze near Warsaw bez względu na to, gdzie jestem, więc... <grym> mobilność. No, mobilność to jakby... Te, te co czy... roku ten sam co tre... roku mogę, tre... mogę co roku przewidzieć mobilność. Ja, co będzie trener Technologie zbliżeniowe? Kompletnie nie. Nadal mamy tylko cztery telefony na świecie, które mają w sobie technologię zbliżeniową. No, ale zaraz płacenie? Na przykład ja PayPasem płacę coraz częściej. Co A PayPasa? No da, to ja? jest karton, karton. tak. kartą, tak. Ja uznaję, że dopóki używam nadal karty, tak jakbym używał karty i po prostu mam do wyboru, czy ją wtrenić, czy ją nią machnąć, to jakby nie widzę wielkiej różnicy. Dopóki to nie jest zbudowany telefon, dopóki nie można się czarnować na rachunek telefonu, to dla mnie jest żadna różnica. Mhm. I grywalizacja. Tak. Grywalizacja, tak. Tak, ta jest trend. Tu jestem pełną piersią. Grywalizację sprawdziła. Naprawdę. Ale wiecie, ja bym powiedział Muszę... Ja bym Słysza. powiedział szerzej. Dzisiaj o tym myślałem. Nawet nie chodzi mi o grywalizację i badzajizację i te wszystkie straszne słowa, które wymyśliliśmy na to. Mi się raczej wydaje, że ta grywalizacja, że tak powiem, jest elementem zrozumienia, że marketing wymaga kontentu. Że koniec, znaczy, że jest trudno teraz już uprawiać marketing za pomocą sloganu i że musisz teraz wyprodukować coś, co przyniesie albo rozrywkę, albo wartość dodaną, albo praktyczną korzyść użytkownikowi, żeby móc na tym jechać ze swoim marketingiem. I grywalizacja jest jednym ze sposobów, moim zdaniem najprostszym, wbrew pozorom, na to, żeby marketing zamienić w content marketing i żeby, i żeby móc jechać z tym przekazem marketingowym tak, żeby ludzie chcieli Cię słuchać. tak? Na tej zasadzie jak reklamówki Apple'a, które na YouTubie ludzie wrzucali i wrzucali bez końca dlatego, że były contentem, który ich interesuje. I ja bym tutaj, ja w ogóle powiedział, że wartość Facebooka, jeżeli jakąś jeszcze będzie miał za parę lat, a moim zdaniem będzie miał, jest w tym, żeby wszyscy marketerzy zrozumieli, że muszą produkować content. I dlatego Google Plus mi się wydaje tak dobrym pomysłem ze względu na tą community, która produkuje content, jest na tym skupiona. Mhm. To ja dwa słowa jeszcze o grywalizacji. Mm -hmm. Naprawdę to uważam, że tutaj katalska już to wymyśliła i napisała. Szacunek, ale to nie zgadzam się z tym, co się sprawdziło. Sprawdziło się to, że o tym się mówi wreszcie, a nie to, że to się dzieje. To Bardzo niewiele film to stosuje. No, to stosuje mi się to, to Raptem garska start-upów. Poza to... live streamingiem, bo live streaming to jest moim zdaniem. To temat z 2011 chcia... ogóle 11 do 2010 Jest jakaś tam książka, grywalizacja tkaczyka. Nie czytałem jej jest ten temat, no, muszę przeczytać ale gdyby ktoś chciał temat zgłębić, to bardzo polecam książkę, która nazywa się The Social of Science uh, The Science of Social Beyond Hype, Likes and Followers. Świetna książka doktora Michaela Wu. Um, ona w połowie, tej, w połowie tej książki poświęca na tym, jak firmy mają wykorzystywać gamification, po to, żeby ich społeczności żyły i po to, żeby był z tego wymierny, biznesowy efekt. absolutnie na ostatnie 10 książek, które przy tym numer 1. No może numer dwa, ale no, jest genialna. w inne dupa. Mimo tego, że ma bardzo mało recenzji na Amazonie, tylko, tylko jeden review. Na... <śmiech> jeden review napisany przez Dave P <śmiech> nie, jest fat, fat, bardzo Pięć mało razy. popularna, jest genialna, polecam. I druga książka, The Power of Habits Charlesa Dohiga. Ona nie jest w ogóle w internecie, ale jest o tym, jak tworzyć nawyki, żeby klienci kupowali produkt. Klienci bez stworzenia nawyku nie są w stanie kupować produktu. I to w ogóle można przenieść I na internet. Nie w stanie to przenieść na internet, kiedy. Tak. wszyscy są gotowi krytycznie podejm podejmować decyzje albo uczą się. Nie, na e raz. tu są pewne rzeczy, nie wiem. to. Przyzwyczajenie kończy. brzmi jak po prostu prowadzenie bandy formalnej. Idea tej książki jest taka, że ludzie mają nawyki i hmm. pewne nawyki mogą tworzyć, Co się wydaje, że tak się nie da robić, hmm. ale nawyki można zmieniać. jest coś elastycznego. I marketerzy firmy mogą. Hmm. Odpowiednio tworząc marketing, mogą tworzyć nawyki i to też te naprawdę moim zdaniem odniesienie do gamifikacji, mimo, mimo tego, że słowo się nie pojawia w tej książce, ale naprawdę o to, o to No mówię. Tak jak nawykiem każdego z nas jest odpalenie Face'a codziennie rano. No, Im się udało zmienić nasze życie, więc... Absolutnie. Dobrze, i teraz omówiliśmy to, co się niby sprawdziło. Chcę bardzo szybko przejść przez kilka rzeczy, o których ona mówi na przyszły rok. Dobra? Zagubieni w tłumie, czyli social media clutter. Myślę, że jesteśmy w tym miejscu, kiedy jesteśmy po pierwsze ad blind, po drugie jesteśmy zmęczeni marketingowym przekazem w tej formie, w jakiej teraz odbywa się wśród znudzonych copywriterów agencji socialowych i trzecie jesteśmy tym dodatkowo zmęczeni, bo sam przekaz naszych znajomych jest coraz bardziej absorbujący, bo przenieśliśmy się właśnie moim zdaniem z live streamingu na content streaming. i każdy, każda publikacja człowieka, mojego znajomego, zajmuje mi coraz więcej czasu, bo to jest film, który ma 3 minuty, bo to jest artykuł, który chcę przeczytać itd. I, tak dalej, i, tak dalej. I moja, mam taki katalog w zakładkach do zobaczenia i w tym momencie zaczynam krzyczeć i, i płakać, kręcąc się w kółko, bo już nie wiem, skąd mam wziąć czas, żeby przeczytać to, co mam do przeczytania. Więc w tym sensie wydaje mi się, że szum rzeczywiście zaczyna przerastać nasze możliwości. Nie o Bo tutaj Michał, myślę, że mógłby też... Jako, o social commerce, o... w ogóle e w tych, ten no, Ale to jest, nie wiem czy tam coś jest, bo jeszcze nie, nie, nie miałem okazji to go zobaczyć, to ale... Nie, ale właśnie to jest z tym social commercem to jest śmieszna sprawa, bo z jednej strony przez długi czas pokazywały, jak te info, firmy robią infografiki, tak? I było hmm. naprawdę zatrzęsienie infografik, że to będzie po prostu trend, te wszystkie hmm. strzałki w górę i tak dalej. Ostatnio pojawiło się parę głosów, że... Nie do końca, że duże, duże amerykańskie firmy zamykają Dużo swoje sklepy. No, to prawda. Kilka że... przykładów też tak, ale tak. wszystkie zauważmy, wszystkie te przykłady e-commerce'owe, które się nie, nie powiodły, to były General Purpose Brands, tak? Dokładnie. To były rzeczy, które albo sprzedawały wszystko, albo sprzedawały rzeczy, które były generalnie przeznaczone dla mas i które nie rzeczy... miały żadnych też charakterystycznych. Były dostępne jak... normalnie w Dokładnie. tysiącu innych kanałów. Tak. Natomiast tak. no ja cały czas jestem zdania, że social commerce, e commerce w przypadku niektórych marek, które są mniejsze, które mają dużo większe przywiązanie ludzi, którzy też traktu, te marki traktują Facebooka jako centrum swojego dowodzenia i po prostu często nie mają stron internetowych, tylko ja mówię akurat o markach modowych, ale, ale jest tak na pewno też w innych branżach. Wydaje mi się, że dla nich nadal jednak da się... Mm, Da się sprzedawać i widzę, że się da sprzedawać. A to nie jest tak nieprzywidzie. To są wyjątkowe branże, branże, które wciąż jeszcze potrafią zaskakiwać unikalności rozwiązania, tak? Jak sprzedajesz chleb, to jest ci trudno to zrobić. Ale jak sprzedajesz spodnia, albo jak sprzedajesz filiżankę, to wciąż jeszcze możesz zrobić tak, że jak ktoś zaszeruje to na twoim molu, to myślisz uuu, sprytne! Dokładnie. I to jest... A tego ci potrzeba w Facebooku, żeby odnosić sukces, no? Dokładnie. A nie jest tak, Michał, że te produkty, które ty sprzedajesz, akurat przez Social Commerce, to są produkty aspiracyjne, to są produkty, którymi chcemy się chwalić. Ale właśnie nie, nie. Ludzie, się, ludzie kupują te rzeczy, a oni się nie chwalą, ludzie że je chwalą kupili. Nie, nie, to jest w ogóle. To Mówiłeś jest... o tym na prezentacji, tak, to, tak to jest szok tej nasi prezentacji. Nasi słuchacze tego pewnie nie słyszeli. Nie, Powiedz to... parę key pointów z tej prezentacji, bo myślę, że to jest bardzo. Tak, to była prezentacja, którą robiłem kilka tygodni temu w czwartek, podczas czwartkowych spotkań social media i to, co tam mówiłem, to co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest to, że właśnie jak robiliśmy showroom, aplikację facebookową do sprzedaży, ja myślałem, że wszystkie dziewczyny po kupieniu będą się, mówiły swoim koleżankom, że właśnie kupiłem sobie bransoletkę, sukienkę i tak dalej. Okazuje się, że one tego nie robią i to jest bardzo prosta przyczyna, dlaczego tego nie robią. Dlatego, że nie chcą, żeby ich koleżanki sobie zaczęły kupować te same rzeczy. I to jest krótka piłka, tak? U nas się, nie wiem, paręnaście procent osób dzieli informacją o zakupie już do tego stopnia, że ja już wywaliłem to, że się dzielisz dokładnie czym, co kupiłeś, tylko chwalisz się tym, że kupujesz u młodych polskich projektantów, mm. tak, że wspierasz ich swoim zakupem, Zobacz. ale nie, nie, nie mówisz, co kupiłeś, bo po prostu ludzie, szczególnie dziewczyny, nie chcą, nie chcą, żeby, żeby jakaś koleżanka odkryła mark, który robi kostiumy kąpielowe, bo potem, co, na plaży będą, będą wszystkie miały takie Czy same. Twoja to w takim razie w taki sposób, że ludzie się nie chcą chwalić tym, co kupili, ale chcą się dzielić tym, no, dzieli co? nie chcą się dzielić tym co kupili, ale chcą się dzielić tym co chcieliby kupić? Pinterest? Tak mi się wydaje. No i zresztą w czasie swojej prezentacji mówiłeś też o tym, że bardzo dużo szerów odbywa się nie na zakupowych tak, jakby, tak, tak. połączeniach z aplikacją, tylko na tych, szukam sobie, patrzę, oglądam, Dokładnie. co by tutaj... Dokładnie, co się Dokładnie. te spodnie są fajne, te są fajne, mhm. nie kupię żadnych z nich, ale... Ale boże, boże, myślę, jak przyznać, przyznać, to już ja jeszcze to też będę. muszę przyznać, że na showroomie ja robię to wyjątkowo często, bo są tam po prostu rzeczy, których nie, wcześniej nie widziałeś i jesteś zachwycony, że one istnieją. By nie byli tyle. Dlatego teraz dodajemy przycisk wow, który będzie naszym, no. naszym przyciskiem like. Ale to jeszcze nie jest. Ale mnie Michał Bawiłaś, mi stanę bardzo się ucieszyłem z tego powodu, z twojego wpisu na stronie rzekomo nowego oddziału Facebooka w Polsce. O, o właśnie, to jest wyszli. temat, który ja Zomniał. No, ja wyszli, nie zapomniałem. nic nie wiem. O tym powinno być w prasie. Tak, <gry> mówcie do mnie. Czemu do piku nędzy. Czemu jest send button, tak? Facebookowy, like i send. Czemu po polsku to jest lubię to i przycisk wyśli. Napis na tym guziku jest przycisk wyśli. Facebooku, Polska. Błagamy, zmieńcie to, przecież to jest niepoważne, no, jak to Błaga? wygląda? A ja chciałem powiedzieć, że projekt tłumaczenia Facebooka jest projektem błagamy, Tak, i Więc dlatego... oznacza, że my wszyscy nie umiemy mówić po polsku! Ale Michał to powiedział właśnie... Ja napisałem, że to jest przypadek, w którym z palca trzeba zmienić tłumaczenie No i ktoś to musi zrobić w pliku jakimś tam na serwerze Facebooka, no. Jeszcze przyjdzie przykład z Google'a, który crowdsource'owo zrobił najgorsze, a potem usiadł z tłumaczami i zrobił poprawił to jest dla mnie tak. nieprawdopodobne, że to jeszcze się tak długo utrzymało. Czy ja jest... używam Facebooka po angielsku, bo że dostaję update y wszystkie wcześniej, więc nie A wiem, jak to nie wiecie to... wyszli, bo jest bardzo, jest bardzo ważnym przyciskiem, chcesz. No. Nie, ale w ogóle, no to jest głupota, to nie dość, że to zajmuje dwa razy więcej miejsca ten przycisk. Poza tym. Były takie teczki, na których była napisane teczka. No, no to jest <laughs> dokładnie to. No. Mam nadzieję, że nie wiem, czy ktoś czyta tego fanpage'a, nie wiem, czy ktoś... Nie, nie robimy nadzieję, że ktoś czyta nie, tego fanpage'a. Ale z wpisów gości na fanpage'u dostaje mnóstwo lajków. Tak. Dużo. Cała branża. Jakieś 10. Ta. Ja to jednanaście, ja No zobaczymy, zobaczymy, ale właśnie to jest moja krucjata. Można założyć fanpage w Facebooku, zmień guzik, change, <śled> <śled> Button. Moi drodzy. Bardzo Wam dziękujemy za Wasz czas, za, za to, że dotrwaliście do końca tego podcastu. No jak dotrwaliście? Byliśmy <śmiech> oby, oby, jak oby tak Jak to dotrwaliście? Mają wypieki na twarzy. Oby tak dalej. Dostajemy coraz zawsze feedback od Was. Dostałem kilka ostatnio maili prywatnych od naszych słuchaczy z podziękowaniami. Powiedzieli, wow, odkryłem właśnie Wasz podcast, jesteście świetni. <śmiech> o, oby marze. tak dalej. Wasze, wasze głosy, jeżeli nie chcecie się nimi dzielić publicznie, ja w ogóle, no, wasze głosy nawet wysłane prywatnie, są, działają ku pokrzepieniu naszych serc i sprawiają, że nam się chce dalej. Tak jest. Dalej. No i mamy nadzieję, że od 10 odcinka, jak dzisiaj ustaliliśmy, będą nowe zmiany. A tymczasem produkujemy treści, tworzymy, wysilamy się. Content is the Content is the king. No i w tym odcinku głos zabrali. Kamil Dziadkiewicz, agencja z Social Social.pl, Michał Showroom i David Pochamitu. Do usłyszenia tym razem.